Rozdział siódmy Nazajutrz obudziłam się o świcie i zerwałam na równe nogi. Po wczorajszym dniu dzięki Eliannie miałam się trochę lepiej. Kobieta była chodzącym promyczkiem nadziei. W końcu ktoś był ze mną szczery. Odpowiadał na wszystkie pytania i sprawiał, że poczułam się jak u siebie. Nie miałam na dzisiaj jakichś specjalnych planów. Pomyślałam więc, że pójdę poszukać swojego smoka i znów spróbuję go jakoś do siebie przekonać. Zerknęłam jeszcze na wiadomości w gazecie, ale niewiele mi mówiły. Były artykuły o ludziach, o których nigdy nie słyszałam i miejscach, w których nigdy nie byłam. Doszłam do wniosku, że muszę się jeszcze wiele dowiedzieć o życiu tutaj, żeby zrozumieć o czym piszą. W całkiem dobrym humorze ubrałam się i zeszłam do kuchni. Przy stole zobaczyłam dziewczynę, mniej więcej w moim wieku jedzącą śniadanie. Siedziała niechlujnie, dłubiąc łyżką w zupie, do której wpadały jej rude, kręcone włosy, ale najwyraźniej jej to nie przeszkadzało. Cześć, jestem Anna. Przywitałam się od progu. A, cześć, to ty jesteś nowa? Przepraszam, nie powinnam tak mówić. Jestem Wiktoria, ale mówią na mnie wiki. Nic się nie stało, — Elianna jest też twoją opiekunką? — zapytałam, nalewając sobie mętną zupę, w której pływały jakieś dziwne liście. Wygląd nie zachęcał do spróbowania, ale zapach dawał nadzieję na dobry posiłek. — Tak, jestem tu już od kilku tygodni, ale jakoś słabo mi idzie. Chyba nigdy nie znajdę miejsca dla siebie. — Byłam już prawie wszędzie — powiedziała lekko drżącym głosem. — Na pewno się coś znajdzie — Odparłam bez przekonania, nie spodziewając się takiego wyznania od nowo poznanej osoby. Idziesz dzisiaj do Wichrowego Wzgórza? Usiadłam obok niej. Sama nie wiem. Naprawdę chcesz tam iść? Ja jeszcze tam nie byłam. Trochę przerażają mnie tłumy. Może rzeczywiście pójdę dzisiaj? Wyjąkała ciągle, gapiąc się w talerz. Chciałam szybko zjeść i wyjść, Dziewczyna wyglądała, jakby miała wybuchnąć płaczem, a nie chciałam być tego świadkiem. Siedziałam jednak nad swoją miską podejrzanie wyglądającej zupy. Wzięłam do ust pełną łyżkę. Smaku nie przypominała niczego, co jadłam do tej pory. Miała głęboki, grzybowy smak, a liście lekko smakowały czosnkiem. Co to jest? spytałam, pokazując na pływające liście. Liście ślazu! całkiem smaczne, jak się przyzwyczaisz. Kiwnęłam głową i pochłonęłam zupę, nie zamieniając z rudowłosą już więcej ani słowa. Nie chciałam sobie psuć humoru cudzymi problemami. Miałam wystarczająco dużo własnych. Umyłam puste naczynia i pożegnałam się. Dziewczyna popatrzyła na mnie półprzytomnym wzrokiem i burknęła coś pod nosem. Zaczęłam się zastanawiać, Jakim cudem tak niepewna siebie i bojaźliwa dziewczyna dostała się na wyspę, skoro ja sama ledwo tu dotarłam? Chociaż też przez większość czasu byłam przerażona. Kto by nie był? Zdrygnęłam się na myśl o wznoszeniu się. Pomimo pięknych widoków ciągle zbyt wyraźnie pamiętałam ciemną stronę latania. Siniaki, mdłości, upadki. Jak ci ludzie latają tak naturalnie, jakby robili to od zawsze? Pomyślałam, gdy po raz kolejny nad moją głową przeleciał smog z jeźdźcem na grzbiecie. Czy ja też tak kiedyś będę latać? Znów się zamyśliłam. Teraz w prawo, za szklarnią skręcić w lewo i iść przez cały czas prosto. Mruknęłam, studiując mapę, którą dostałam od Eli. Dziś poszłam w przeciwnym kierunku niż wczoraj. Leśna droga kierowała mnie w stronę stromych zboczy gór. Było tam zaznaczone miejsce, gdzie znajdowały się jaskinie smoków Nie miałam pojęcia, jak znajdę swojego smoka, ale Elianna zapewniała, że sobie poradzę Dotarłam do wielkiej, skalnej ściany z niezliczoną ilością dziur różnej wielkości Nigdy nie spotkałam się z czymś takim Dokoła latały smoki, niektóre z nich wlatywały do otworu w skale i znikały w środku Dostrzegłam na niebie czerwone łuski mieniące się w promieniach słońca. Wiedziałam, że to on. Smog właśnie wylądował na polanie przede mną, trzymając coś w pysku. Próbując odsunąć od siebie negatywne myśli, podeszłam bliżej. Po chwili poczułam okropny smród. Zatkałam nos, ale to nie pomogło. Z każdym krokiem zapach nasilał się, aż pożałowałam, że zjadłam śniadanie. W paszczy smoka między spiczastymi kłami znajdowała się owca, a raczej to, co kiedyś chyba było owcą. Krew kapała na ziemię, lecz smog zdawał się tym nie przejmować. Machnął głową, podrzucając mięso do góry i otworzył paszczę. Owca zniknęła w jego gardle. Czułam, jak uginają się pode mną kolana. Równie dobrze to mogłam być ja. Nigdy wcześniej nie zastanawiałam się, kiedy i co je. Żałowałam, że już wiem, bo teraz strach przed stworzeniem wrócił ze zdwojoną siłą. Jak ja mam to zrobić? Smok skierował głowę w moją stronę i popatrzył mi w oczy, przeszywając mnie wzrokiem. Teraz już byłam całkowicie pewna, że to jego szukam. Nikt nie potrafił patrzeć na mnie z taką pogardą, że czułam się jak spleśniały kawałek sera na chodniku. Był na tyle blisko, że czułam smród i gorąco wydobywające się z jego paszczy. Serce podeszło mi do gardła. Walczyliśmy na spojrzenia, po czym smok, zupełnie niezainteresowany, odwrócił głowę. – Czy masz mnie za godną pożałowania? – spytałam głośno. – Zdenerwowałam się. Nikt mnie nie poinstruował, co mam zrobić. Myślałam, że skoro dotarłam na wyspę, to jakoś dogadam się ze smokiem, ale najwyraźniej się myliłam. Zły humor powrócił ze zdwojoną siłą. Kopnęłam kamień i natychmiast pożałowałam, czując ból w palcu. Smok odwrócił się do mnie ogonem i położył na ziemi, składając skrzydła. Przemogłam się, wzięłam głęboki wdech i obeszłam go, podchodząc do głowy. Ej, może wstaniesz? Ja też nie mam ochoty z tobą współpracować, ale jakoś nie mam innego wyjścia. Krzyknęłam. Smok jednak nie zareagował, udając, że mnie nie słyszy. Westchnęłam i położyłam się na trawie. Chłodna ziemia ukoiła lekko nerwę. Wrzeszcząc na niego, udało mi się w końcu wydostać z wyspy. Ale tu to chyba jednak nie zadziała. Przeszło mi przez głowę i zaczęłam obmyślać jakiś plan. Chmury powoli przesuwały się po błękitnym niebie. Znów wróciły myśli o rodzicach i bliźniakach. Miałam wrażenie, że coś pominęłam. Brakowało puzli do skończenia układanki. Czułam się przytłoczona niewiedzą i samotnością. Co na mnie tutaj czekało? Odniosłam wrażenie, że ktoś mnie obserwuje. Odwracałam się z nienacka kilka razy, ale nikogo nie zauważyłam. Zaczęłam myśleć, że to moja wyobraźnia, ale intuicja podpowiadała mi co innego. Szłam niepewnym krokiem wśród budynków i ulic wyglądających tak podobnie. Całkiem łatwo udało mi się dotrzeć do miasteczka. Tylko raz pomyliłam drogę. Jednak gdy tylko trafiłam na brukowaną ścieżkę, wszystkie uliczki wydały mi się takie same. Raz zgubiłam się na schodach, które kończyły się wejściem do czyjegoś domu – Innym razem zmyliły mnie żółte kwiaty w doniczkach stojących na oknach podobnych do siebie kamiennych domków. Mimo pomyłek wcale nie byłam zirytowana. Stwierdziłam, że miasteczko jest urokliwe i chętnie zwiedzałam jego nieznane zakamarki. Mijałam ludzi, którzy serdecznie się ze mną witali. Kilka osób pokazało mi, którędy iść, ale znów się gubiłam. Nigdy wcześniej nie korzystałam z papierowej mapy. Bez nawigacji nie bardzo wiedziałam, gdzie się dokładnie znajduję. Wcale mi to nie przeszkadzało. Szłam spokojnie, podziwiając bluszcze wijące się na ścianach budynków, kolorowe dachy, leśniące w promieniach zachodzącego słońca. Stanęłam nawet oko w oko z nieprzyjaźnie wyglądającym smokiem, tak dużym, że mógłby mnie potraktować jak wykałaczkę, ale popatrzył tylko na mnie z pogardą i odleciał. Po drodze natrafiłam na kilka zamkniętych, pustych straganów, które czekały, aż mieszkańcy zapełnią je z rana kolorowymi warzywami i owocami. Miasteczko było sielankowe i czułam, jakby czas płynął tu inaczej. Nie jeździły tu głośne tramwaje, nikt nie trąbił w aucie, stojąc w korku. Ludzie nie pchali się do autobusów po skończonej pracy, aby jak najszybciej znaleźć się w domu. Mieszkańcy spokojnie, śmiejąc się i rozmawiając, szli spacerem do domów po drodze zatrzymując się czy to w sklepie, czy to na kawę. Osoby pracujące na farmie przy brzegu wyspy wracały na smokach radośnie, wywijając slalomy na bezchmurnym wieczornym niebie. Miałam wrażenie, że moje dotychczasowe życie na ziemi, szkoła, egzaminy, pośpiech, kompulsywne sprawdzanie telefonu są tak nierealne, jakby przydarzyły mi się wieki temu. Pojawiła się we mnie nadzieja, że może naprawdę czeka mnie tu coś dobrego? Postanowiłam, że dam sobie szansę na poznanie nowego, innego świata. Poznam jego zasady, codzienność i spróbuję się przystosować. Może też będę tak szczęśliwa jak ludzie, których mijałam? Może w końcu zaznam spokoju i wolności? Już poczułam radość i ekscytację, gdy nagle w sercu pojawiło się ukłucie niepokoju. Wiedziałam, że nigdy nie będę szczęśliwa, dopóki nie odnajdę taty i nie spotkam się z mamą i bliźniakami. Jeśli nie będę wiedziała, że są bezpieczni i że nie muszą się o mnie martwić. Dopiero gdy słońce zaszło, udało mi się dotrzeć do rynku i stanęłam pod drzwiami wichrowego wzgórza. Cały rynek rozświetlały lampy, tworząc romantyczny, choć tajemniczy nastrój. Gdy tylko pociągnęłam za klamkę w kształcie kranika od beczki, od razu uderzył mnie zapach wilgotnego drewna. Przy mających kształt beczek stolikach siedziało mnóstwo osób, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Niektórzy z nich zaczynali już bełkotać, śmiejąc się głośno do swoich kompanów. Inni, tak jak ja, dopiero przyszli i zamawiali przy barze. Idąc ich śladem, podeszłam do drewnianej lady, ale nigdzie nie widziałam barmana. Dopiero po chwili spod lady wynurzył się niskorosły, stojący na schodkach. Miał czarne włosy, które związał wysoko w luźny kucyk, twarz okaloną bujną brodą, a spod krzaczastych brwi wybijały się duże niebieskie oczy z białymi plamkami, pełne wesołych iskierek. – Co dla ciebie? – spytał nieco piskliwym głosem, uśmiechając się szeroko. – Nie bardzo wiem, co jest – zaczęłam cicho. – Nowa! – to trafiłaś do najodpowiedniejszego miejsca, żeby dowiedzieć się o wszystkich wyspowych plotkach i ploteczkach. Czy mistrz farbuje włosy? Czy to prawda, że nasza ukochana piosenkarka Erina została ugryziona przez smoka? Zaraz pewnie usłyszysz, co naprawdę się wydarzyło. A do picia zaproponuję jeden z moich eliksirów. Płynną radość albo zakręconą głowę. Spróbuję w takim razie płynnej radości, zdecydowałam. Nazwa brzmiała obiecująco. Barman odwrócił się i krzyknął – Stefan, zarzuć radością! Z zaplecza dobiegł dźwięk, jakby ktoś się wywrócił i stłukł po drodze kilka szklanek, po czym pojawił się mały smok, niewiele większy od karła, trzymający w zębach fiolkę z różowym płynem. Rzucił barmanowi, który sprawnie ją złapał, wlał do kufla i zalał przezroczystym płynem z jednego z kraników znajdujących się przy ladzie. Tak naprawdę to nowy eliksir. Dzisiaj go testujemy. Jak będziesz tu następnym razem, daj znać, jakie są skutki uboczne. Szepnął i podał mi napój. Wołają na mnie Zenek. Jak będziesz chciała dolewkę, to krzyknij. Wzięłam kufel bez przekonania, czy w ogóle go opróżnię i rozejrzałam się za wolnym miejscem. Poszłam w kierunku beczek znajdujących się pod oknem. Byłam w połowie drogi, gdy ktoś pociągnął mnie za rękaw. O, Anna! Miałem nadzieję, że przyjdziesz. Usłyszałam głos Krisa, który siedział ze znajomymi i znów pokazywał uśmiech godny reklamy pasty do zębów. I jak ci się podoba tutaj szypap? Zapytał i przeprosił na chwilę swoich towarzyszy, którzy już się ze mną przywitali. Sama nie wiem. Właśnie dostałam to. Pokazałam na kufel zmieniącą się zawartością. Daj spokój, nie masz się czym martwić. Zenek to jeden z najlepszych alchemików, a po jego trunki przylatują do nas z innych wysp. Pij spokojnie. Podniosłam kufel do ust i spróbowałam różowego napoju. Był słodki i w smaku przypominał trochę maminą konfiturę z róży. To jedna z lepszych rzeczy, jakie w życiu piłam. Zawołałam i wzięłam od razu kolejny łyk. Ha, nie mówiłem, tylko nie pij za dużo. Nowe trunki nie mają zazwyczaj prawidłowych proporcji. Jak ci się podoba na wyspie? Szczerze, to sama nie wiem. Wszystko wydaje się w porządku, oprócz mojego smoka, który mnie nienawidzi i najchętniej zepchnąłby mnie w przepaść. Mruknęłam zrezygnowana, siadając na jednym ze stołków przy beczce. Do Krisa podbiegł czarnoskóry chłopak, klepnął go w ramię i poszedł dalej. Przepraszam, dzisiaj przyszło sporo moich znajomych. Nawiązanie więzi ze smokiem nie jest łatwe. Niektóre naprawdę chętnie nawiązują więź, a niektóre nie bardzo. Jak wspominałem, mój chciał mnie spalić. Na szczęście uratowała mnie straż. Potem długo musiałem go do siebie przekonywać. Teraz całkiem nieźle się dogadujemy. Niedługo na pewno się tu zaklimatyzujesz. Sam niedawno przez to przechodziłem. Na początku nie wierzysz, że to, co widzisz, dzieje się naprawdę. Po tym, jak pierwszy raz zobaczyłem smoka, chciałem iść od razu na oddział do psychiatryka. Na szczęście poleciałem na wyspę i tamto połączenie mnie uzdrowiło, zaśmiał się głośno. Uzdrowiło? Zdziwiłam się, przykładając kufel do ust. Widzisz, wcześniej byłem piłkarzem. Niektórzy twierdzili nawet, że mam całkiem obiecującą przyszłość, aż nagle złamałem nogę w kilku miejscach w wypadku samochodowym. Szpitale, operacje, rehabilitacje... Nikt nawet nie dawał mi nadziei, że wstanę o własnych siłach – mówił spokojnym głosem. Przecież widziałam, jak biegniesz – zdumiałam się i zerknęłam na jego nogi. To dzięki spotkaniu smoka. Byłem już naprawdę załamany, aż na spacerze na wózku w parku zobaczyłem mojego smoka lecącego po niebie. Serio myślałem, że zwariowałem. Podleciał do mnie... I chciał spalić park. Następnego dnia udało nam się jako tako porozumieć. Porzuciłem tamto życie i razem polecieliśmy na wyspę. Tam, jak sama pewnie wiesz, przeszedłem transformację i moje ciało się zregenerowało. I nie tęsknisz za poprzednim życiem? zapytałam, lekko zszokowana takim wyznaniem. Tamten świat nie miał mi nic więcej do zaoferowania. Tu jest moje miejsce. Z moim smokiem. Tak przynajmniej czuję. Też przyjdzie moment, kiedy to zrozumiesz. Zwiesiłam beznadziei głowę. Mhm, może... Mruknęłam pod nosem, próbując nie dać po sobie poznać, jak beznadziejnie się czuję. Anna? Usłyszałam za plecami. Odwróciłam głowę i zobaczyłam Wiktorię, która próbowała przedrzeć się przez tłum ludzi. Od razu było widać, że nie czuje się dobrze w takich miejscach i najchętniej by uciekła. Oj, jednak przyszłaś. Chris to Vicky, mieszkamy razem u Elianny. Powiedziałam i pociągnęłam łyk napoju z kufla, zauważając, że zaczyna mi się kręcić w głowie. Nie minęła chwila, a Krisa i Wiktorię tak pochłonęła rozmowa, że zupełnie o mnie zapomnieli. Ha, niepewna siebie dziewczyna i przebojowy chłopak. Przeciwieństwa się przyciągają. Chyba jutro będzie miała co opowiadać. Uśmiechnęłam się pod nosem. Miałam chwilę, żeby rozejrzeć się po barze, w którym już prawie brakowało miejsca. W życiu nie widziałam tylu różnych ludzi w jednym pomieszczeniu. Bez kłótni czy sprzeczek, wszyscy razem cieszyli się wspólnym towarzystwem. W tłumie przewijały się osoby różnej narodowości, o różnych kolorach skóry, oczu, włosów. Czasem ktoś wyróżniał się z kośnymi źrenicami, z pieczastymi uszami i nikt nie robił z tego afery. Tych wszystkich ludzi łączyło tylko albo aż jedno: smoki. Całość niezwykłej sceny dopełniał Zenek, który, mimo że znajdował się za barem, przez cały czas był w centrum uwagi. Wspólnie z gośćmi śpiewał, zapraszał do gier w karty, poznawał ze sobą nowe osoby. Smok Stefan mu nie ustępował w zabawianiu Żonglował butelkami, czasem nieudolnie Latał nad gośćmi, wypuszczał z pyska iskry Raz podpalając jakiejś dziewczynie niebieskie włosy Nie mogłam przestać podziwiać relacji, jaka łączyła wszystkich, których tu spotkałam Tu znaleźli nowe życie Nie są oceniani przez innych Każdy jest akceptowany taki, jaki jest Widać, że po prostu są szczęśliwi też chcę to poczuć. Pomyślałam, nie będąc całkiem pewna, jak duży wpływ miał na to napój, który właśnie mi się skończył. Przeciskając się przez barwny tłum, ruszyłam w kierunku baru. <śmiech> Więc to Erina ugryzła smoka. Nic dziwnego, znając jej charakter. A słyszałaś... Usłyszałam rozmowę całkiem przystojnego chłopaka o ciemnej karnacji i dziewczyny o zielonkawej cerze. Muszę jutro zapytać Eliannę, kim jest Stairina. Pomyślałam bez pewności, czy rano nadal będę o tym pamiętać. Zenek, mogę jeszcze jedno? Zapytałam, docierając w końcu do baru. Barman jedną ręką nalewał niebieski płyn do szklanki, a drugą ręką złapał butelkę, którą rzucił mu smok. Jasne, chwila. Grupka ludzi koło baru wzięła swoje napoje i odeszła. Zostałam sama. Uff, chwila spokoju. Rzucił Zeneg wręczając mi kufel z różowym napojem. Widzę, że ci smakuje, dodał z uśmiechem. I to jak? Zawsze tu tak tłoczno? Prawie codziennie. Najwyraźniej ludzie doceniają moją ciężką pracę. Odparł, puszczając oko. I pracujesz tu sam? spytałam zdziwiona. To znaczy ze smokiem, dodałam, gdy mały gat popatrzył na mnie groźnie i puścił nozdrzami dym. Jak na razie tak. Ale chyba w końcu będę musiał znaleźć kogoś do pomocy wieczorami, zamyślił się. Na ziemi pracowałam w pubie i lubiłam tę pracę. Może ja ci pomogę? Miałam nadzieję, że na chwilę poczuję się potrzebna i będę wiedziała, co robię. Byłoby super! Masz czas jutro po południu? Wpadnij, to pogadamy na spokojnie. Jasne, odpowiedziałam podekscytowana. Zenek, zarzuć rozluźnieniem! Krzyknęła dziewczyna, która nagle znalazła się tuż koło mnie. Wzięłam swój napój i znów zaczęłam się przedzierać przez tłumy w poszukiwaniu Krisa i Wiktorii. Chociaż zaczęłam się przy nich czuć jak piąte koło u wozu. Może nie powinnam im przeszkadzać? Przeleciało mi przez głowę, gdy w końcu ich znalazłam. Siedzieli teraz bliżej siebie, a Wiktoria trzymała rękę na nodze chłopaka. Mówiłem ci, ten podróżnik jest na wyspie. Usłyszałam urywek rozmowy i zmartwiałam. Dwóch barczystych mężczyzn kierowało się w stronę drzwi. Serce zaczęło mi walić, a krew buzować pod skórą. Poczułam, że muszę za nimi iść. Naprawdę wierzysz, że zwykły facet znalazł sposób? Mruknął niepewnie drugi. Wyciągnął przed siebie rękę, żeby otworzyć drzwi i zobaczyłam na jego ramieniu tatuaż czarnego smoka ziejącego ogniem. Wyszli z pubu. Sięgnęłam ręką po klamkę, ale nagle znalazłam się na ziemi przygnieciona czyimś ciężarem. Różowy trunek rozbryzgał się naokoło. Świetnie. Najpierw na mnie zwymiotowałaś, a teraz rozlewasz alkohol? Usłyszałam znajomy głos i totalnie mnie zamurowało. To niemożliwe. Białe włosy opadały mu na czoło. Jedną ręką podtrzymywał się, żeby całkiem na mnie nie leżeć. Zalała mnie fala gorąca. Nie wiedziałam, czy to na jego widok, przez alkohol, przez to, co powiedział, czy może przez to, że jego noga leżała między moimi. A może wszystko naraz? Cholera, pachniał dymem i opium. Zapach, od którego szybko można się uzależnić. Wyplątałam się spod jego ciężaru, a on zgrabnie wstał. Na jego beżowej koszuli widniała wielka różowa plama. – Na pewno nie zwymiotujesz? – zapytał, wpatrując się we mnie ze złośliwym uśmiechem. Popatrzyłam na niego ze złością i z pewnością, że moja twarz oblała się purpurą. – O nie, tylko mnie nie kopnij, znowu – udał przerażonego i zakrył ręką krocze. – Nie tym razem. Wkurzyłam się, że mi o tym przypomniał. Spojrzałam mu w oczy. Byłby niesamowicie pociągający, gdyby w ogóle się nie odzywał. Jestem w szoku, że tu dotarłaś Byłem pewny, że dostaniesz zawału, jak będziesz miała wejść na smoka Zacisnęłam pięści Co za dupek Ale nie dostałam I tu jestem A teraz żegnam Rzuciłam oschle i wyszłam z baru Płonęłam z gniewu Gdybym była smokiem, to spaliłabym go na miejscu Orzeźwiający chłód sprawił, że wrócił mi trzeźwy umysł Przez tego idiotę zupełnie zapomniałam o tych mężczyznach Rozejrzałam się dookoła, ale zniknęli. Podróżnik? Zwykły facet? Czy mogło chodzić o tatę? Przeszło mi przez myśl i znów poczułam ukłucie w sercu. W beznadziejnym nastroju ruszyłam do domu Elianny, przez cały czas czując, jakby ktoś mnie obserwował.